Ukraina rządzi twym umysłem Nie wiesz już co robić, nie wiesz nie Kiedyś było to świetnym pomysłem Teraz tylko tego, tego czego ci chcesz, chcesz. świat zszerzał Choć kiedyś był kolorowy To była prawda, prawda, lecz jakże dawno Nie możesz uspokoić swojej głowy Wciągnęło cię mocno jakieś bagno Jedyna prawda w twoim życiu Tylko jeden Bóg, Bóg dla ciebie Bóg. istnieje Biały proszek, co proszę, dzień proszę. jest w życiu Od dawna nie wiesz, co się z tobą dzieje Czerwony, czerwony krzak, czerwony, czerwony mak Czerwony, czerwony wiatr, czerwony, czerwony ptak Czerwony, czerwony krzak, czerwony, czerwony mak Czerwony, czerwony wiatr, czerwony, czerwony tak <śmienny> Tów nadszedł dzień, jak co dzień co ci, choć co ci, nowy, to taki sam. Od rana, jak zwykle na głodzie, głodzie bo szukasz piekielnych raju bram. Nie masz, nie masz wyjścia, tak, tak, tak sensu, sensu żyć koło jakieś cienie. Boisz się włożyć rękę do kredensu, choć nie chcesz wiedzieć uzależnienie. Nie masz ochoty, obniżenie ciepłoty, ciała wyniszczenie i silny ból. Po głowie chodzą ci czarne koty, odmów ci wyżera proszkowy mól. Czerwony, czerwony krzak, czerwony, czerwony mak. Czerwony, czerwony diad, czerwony, czerwony tak. Czerwony, czerwony krzak, czerwony, czerwony mak. Czerwony, czerwony diad, czerwony, czerwony tak. Choć kiedyś było pięknie, jakże nieprawdziwie Trzeba było się zabawić i odprężyć Jak do tego doszło ja sam się dziwię Nie wiesz jak trudno to przezwyciężyć Brak celu w życiu, w życiu tylko cela Więzienie, nie to gorsze niż więzienie Zostałeś sam bez przyjaciela Musisz przyznać uzależnienie na leczenie Trudno się zdecydować Jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden rok Dawno zacząłeś ciężko chorować Pozostał ci tylko ostatni rok Czerwony czerwony krzak, czerwony czerwony mak Czerwony czerwony gatk, czerwony czerwony tak Czerwony czerwony krzak, czerwony czerwony mak Czerwony czerwony gat, czerwony czerwony, czerwony, czerwony, czerwony czerwony tak Chodzi, chociaż powoli Minęła wębiąca mrozem zima Dziwny jakiś czas, wszystko się pierdoli Ciekawe, czy jeszcze to przetrzymam Bo boli, bo boli mnie, nie, nie tylko noga Posłuszeństwa odmawia mi już ciało Czuję, jak pulsuje moja głowa I przeczy ktoś wciąż mało, mało Choć zielony już są drzewa, nic się nie zmienia co dzień kropnąć musisz sobie działać Musisz ją zrobić, rachunek sumienia W głowie wykasły oczy małe Mały. Czerwony czerwony krzak, czerwony czerwony mak Czerwony czerwony wiatr, czerwony czerwony tak Czerwony czerwony krzak, czerwony czerwony mak Czerwony czerwony wiatr, czerwony czerwony tak.. koko.